Koronacja zakończyła się zamieszaniem spowodowanym ulewnym deszczem, uniemożliwiającym wyjście z kościoła. Dopiero więc po jakimś czasie powrócili do zamku tymże samym porządkiem, jako z niego ruszyli, gdzie w wielkiej sali witał ich biskup kamieniecki imieniem senatu i całego rycerstwa, któremu imieniem królestwa ich mościów odpowiadał sapiecha podskarbi litewski. Do uczty przygotowano trzy stoły. Małżonkowie zajęli miejsce przy największym stojącym pośrodku, który był Czworo graniasty, kilku gradusami wyższy od innych. Towarzyszyli im wyłącznie wszyscy trzej posłowie szwedzcy. To ostatnie wzbudziło zawiść i rozżalenie starej pani Leszczyńskiej i Kulewicza Aleksandra Sobieskiego, którzy w gniewie opuścili salę i nie wzięli udziału w bankiecie. Kulewskiej parze oraz wysłannikom Karola usługiwali urzędnicy koronni. Tuasty spełniano przy dźwiękach pięknej rezonacji muzyki i salw armatnich. Na noc leszczyńcy wrócili do swojej prywatnej rezydencji. Następnego dnia odwiedzili generała Horna, a wieczorem wydali bal. 6 października Katarzyna urządziła huczne wesele w swej dworce wychodzącej za kasztelana mężczyca. Z panną młodą najpierw tańczył król, a później królowa. 7 października nastąpił tradycyjny hołd mieszczan krakowskich. Stanisław miał wówczas 30 lat, a jego żona 27. Drugi monarszy pobyt Katarzyny w Warszawie trwał tylko niewiele dłużej niż pierwszy i został przerwany w podobny sposób. Już 21 października podeszły pod Warszawę wojska saskie i rosyjskie. Wprawdzie tym razem Horn je odparł, jednak Stanisław postanowił wysłać rodzinę w bezpieczniejsze okolice. Nastąpiło to w styczniu 1706 roku. Ponowna tułaczka trwała dwa lata. Miejsca zamieszkania Katarzyny zmieniały się wielokrotnie i obecnie nie jest możliwe ustalenie ani kolejności pobytu w poszczególnych rezydencjach, ani dat przyjazdu. Niemniej wiadomo, że bawiła głównie w Poznańskiem i na Pomorzu, w Toruniu, Fromborku i Braniewie, ale odwiedziła także szwedzki Szczecin. W czasie przebywania w Wielkopolsce zatrzymała się m.in. w Lesznie i Rydzynie. Ponownie prowadziła ograniczoną działalność polityczną, nakłaniając niezdecydowanych magnatów do skupienia się wokół Leszczyńskiego a w połowie 1707 roku długo i ciężko chorowała. Królowej jak zawsze towarzyszyły córki i teściowa. Rozstanie ze Stanisławem znosiła źle, bo zaczęły do niej docierać wieści o coraz częstszych jego zdradach. W dodatku nie miała całkowicie zapewnionego bezpieczeństwa. Wiedziała, że August II, oddanego jej mężowi biskupa poznańskiego, uwięził w Saksonii, a car Piotr I koronata Zielińskiego wywiózł do Moskwy. Dobra małżonków były nadal pustoszone, a Leszno zostało całkowicie spalone. Co więcej, w ręce Rosjan o mało nie dostała się mała królewna Maria. Kiedy rodzina królewska przebywała w Poznaniu, wpadł tam oddział kawalerii moskiewskiej z zamiarem pochwycenia najbliższych krewnych Stanisława. Tak się złożyło, że Katarzyna z teściową i królewną Anną znajdowała się poza grodem, a więc niebezpieczeństwo groziło tylko młodszej córce. Na szczęście słudzy skryli dziewczynkę w izbie chłopskiej, gdzie przechowywano ją przez kilka godzin. Podobno wsadzono marynkę nawet do komina, co może być jednak później dorobioną legendą. Właśnie ten incydent spowodował, że królowa i jej najbliżsi na jakiś czas udali się do Szczecina. Po wyjeździe rodziny z Warszawy Stanisław podpisał z Karolem kontrakt, w czasie przygotowania którego oparł się żądaniom przyjaciela i bojąc się papieża, prymasa i rzesz szlacheckich, Odrzucił paragraf dotyczący swobody wyznania dla inowierców. Zgodził się za to oddać Szwedom Inflanty i Kurlandię w zamian za Smoleńsk i Kijów, które miały być zdobyte na Rosji. Zastrzegł się jednak, że ziemie te nie staną się częścią Rzeczypospolitej, lecz jego własnymi posiadłościami, gdyż on je lepiej zagospodaruje. Później wyruszył z Karolem na Litwę i Wołyń. Zwycięstwa szwedzkiej metody perswazji najeźdźców... Radziwił na przykład prosił nie o to, aby oszczędzić jego dobra, ale aby ich nie dopalać całkowicie, zapewniły Leszczyńskiemu uznanie na nowych rozległych terenach Rzeczypospolitej. W tym okresie przeszedł ostatecznie na jego stronę rodzony wuj, wojewoda ruski Jan Stanisław Jabłonowski. Wkrótce nastąpiło jeszcze bardziej doniosłe wydarzenie. Karol XII postąpił tak, jak mu to Stanisław od dawna doradzał. Postanowił mianowicie zaatakować Wetina w jego ojczystej Saksonii. Dzięki nowym zwycięstwom Lwa Północy August II skapitulował całkowicie i traktatem w Altenstadt 24 września 1706 roku zrzekł się polskiej korony. Radosny Stanisław, od tej chwili już jedyny król w Rzeczypospolitej, spotkał się w Malborku w atmosferze triumfu z rodziną, która właśnie wróciła ze Szczecina. Wkrótce Leszczyński został uznany przez większość dworów europejskich, m.in. angielski, francuski, hanowerski i brunświdzki. Niedługo potem uczynił to także cesarz. Król pruski i sułtan przysłali specjalne poselstwa, które zawarły traktaty. Zmogła się także ogromnie pozycja Stanisława w Polsce, a w lutym 1707 roku upokorzył się przed nim Gdańsk. Znacznie łatwiej przychodziło mu teraz uzyskiwać pożyczki. Wprawdzie część dawnych zwolenników Augusta ogłosiła obecnie bezkrólewie, jednak inni korzyli się przed Leszczyńskim, a w gruncie rzeczy przed jego potężnym protektorem. Posypały się awanse dotyczące również najbliższych krewnych. Wuj królowej Władysław Czarnkowski został pod koronnym, a wuj króla Jan Stanisław Jabłonowski kanclerzem. W związku z oporami Rzymu najtrudniej szło obsadzanie stanowisk kościelnych. Po śmierci Radziejowskiego papież wyznaczył prymasem wiernego Augustowi Szembeka i nie chciał uwzględnić kandydatur protegowanych Stanisława, arcybiskupa Lwowskiego-Zielińskiego, który wbrew zakazom Rzymu koronował Leszczyńskich, a gdy ten został wywieziony przez Rosjan, Jana Dłużewskiego, mianowanego przez króla administratorem diecezji gnieźnieńskiej. Podobnie Klemens XI nie zatwierdził na biskupstwo krakowskie Teodora Potockiego, popieranego przez nowego monarchę. Pomimo wzmocnienia się pozycji Stanisława na arenie międzynarodowej i częściowego uspokojenia się sytuacji w kraju, walki z Rosjanami i popierającą ich grupą magnatów nadal trwały. W związku z tym Leszczyński wysłał na początku 1708 roku rodzinę do Szczecina, który leżąc na szwedzkim Pomorzu był zupełnie bezpieczny. Jak zawsze Katarzynie, oprócz córek, towarzyszyła teściowa, ale tym razem także i względnie liczny dwór. Panie zamieszkały spokojnie i wygodnie na zamku książąt pomorskich. Szwedzi okazywali małżonce swego sojusznika najwyższy szacunek. Karol XII wypierał z Polski wojska rosyjskie i szykował się do pochodu na Moskwę, nad którą zwycięstwo miało ostatecznie zapewnić tron Stanisławowi. Można sądzić, że okres ten należał do stosunkowo lepszych w życiu Katarzyny. Córki rosły na razie zdrowo, a starsza z nich z każdym dniem stawała się ładniejsza i mądrzejsza. Dla nikogo nie było tajemnicą, że matka faworyzowała właśnie Annę. Zarówno Katarzyna, jak i jej teściowa ogromnie tęskniły za Stanisławem. Niewątpliwie i on, pomimo coraz częstszych zdrad, był nadal do żony przywiązany. W rezultacie postanowiono zjechać się w Stargardzie. Król przybył tam bezpośrednio po rozstaniu z Karolem XII, który ciągnął na Moskwę. Nikt nie przypuszczał, że dwaj przyjaciele widzieli się wówczas po raz ostatni w życiu. Nie zachowały się dane, czy królowa zabrała ze sobą córki. Wiadomo natomiast, że teściowa miała przyjechać w terminie późniejszym. Po spędzonych wspólnie chwilach w Stargardzie monarchini nie wróciła jeszcze do Szczecina, ale udała się ze Stanisławem do Gdańska. Wjazd małżonków był cichy i nieoficjalny. Zamieszkali w tradycyjnej kwaterze królów polskich obejmującej trzy kamienice na długim targu. Z niewiadomych przyczyn Stanisław bawił tam tylko jedną noc i następnego dnia udał się do Malborka, Żegnany salutem stu armat i uroczyście odprowadzony w asyście gdańskiej jazdy. Miał prawdopodobnie wkrótce wrócić, gdyż Katarzyna pozostała nadal w mieście, a 23 października przyjechała również jej teściowa. W czasie oczekiwania na męża królowa omal nie stała się świadkiem okrutnej sceny. Któregoś dnia miał być ścięty jakiś pospolity przestępca. Miejsce kaźni znajdowało się przed dworem Artusa, a więc na wprost okien leszczyńskiej. W związku z tym monarchini zwróciła się do Rady Miejskiej, prosząc, aby wyrok wykonano gdzie indziej. Nie wiadomo, czy dochodziły do niej słuchy, że właśnie wówczas Stanisław, podróżując po Pomorzu, nieraz wchodził w Amory, a nawet wręcz z lubością zanurzał się w występkach. W rezultacie obie panie, nie doczekawszy się powrotu króla, 20 listopada 1708 roku, żegnane salwami armatnimi, wyjechały z Gdańska i powróciły do Szczecina. Przekraczając granicę, Katarzyna nie miała pojęcia, że na zawsze opuszcza ojczyznę. Liczyła wtedy 30 lat. 28 czerwca 1709 roku równowaga europejska została zachwiana, gdyż Piotr I zwyciężył Karola XII pod Połtawą i wziął prawie całą jego armię do niewoli. Ranny lew północy z niedobitkami swych wojsk oraz z hetmanem Mazepą ledwie zdążył schronić się do Turcji, gdzie teoretycznie był gościem, ale miał ograniczoną swobodę działania. Leszczyński długo nie wiedział o losach przyjaciela, a tragiczną prawdę usłyszał w czasie uczty, którą Tarło wydał w połowie lipca dzięki nieprawdziwym pogłoskom o klęsce Rosjan. Straszna wiadomość oznaczająca utratę tronu dotarła do Katarzyny w Szczecinie dopiero w początkach sierpnia. We wrześniu Stanisław z resztkami wojsk szwedzkich generała Krasała przez Wieluń opuścił Polskę. Od miesiąca bawił już tam ponownie August II, wokół którego gromadzili się jego dawni zwolennicy. Propozycji Leszczyńskiego, aby i on, i Wetin zrzekli się korony i żeby zwołać nową elekcję, nikt nie potraktował poważnie. Cesarz Józef I, królowa angielska Anna i Ludwik XIV, nie odpowiedzieli na rozpaczliwe listy Stanisława błagającego o pomoc. Jedynie król Prus pozwolił mu przeciągnąć przez swoje posiadłości na szwedzkie Pomorze. W listopadzie 1709 roku Leszczyński połączył się więc ze swą rodziną w Szczecinie. Towarzyszył mu dość liczny dwór, 300 osób, i 10 tysięcy żołnierzy pod wodzą wojewody kijowskiego Potockiego. Było to znacznie więcej, niż niezbyt duża enklawa mogła wyżywić, pomimo że król szwedzki na odległość rozkazywał, aby jego protegowanego wyposażyć jak najlepiej i stworzyć warunki, w których utrzymał on dotychczasową pozycję i stopę życiową. W rezultacie Wojsko Polskie musiało opuścić Pomorze i wkrótce zostało rozbite przez Sasów, choć samemu Potockiemu udało się przedostać aż do bawiącego w Turcji Karola XII. 20 października august II zawarł nowy traktat z całym Piotrem i wkrótce zaczął prześladować swoich przeciwników. Wuj królowej Władysław Czankowski utracił godność podskarbiego, wuja króla Jabłonowskiego pozbawiono wielkiej pieczęci koronnej, Biskup Dłużewski został usunięty z Gniezna, a Szembek objął funkcję prymasa. Przygnębiony Stanisław zaczął rozważać problem abdykacji. Należy podkreślić, że planom zrzeczenia się korony i wówczas i później jego żona była zdecydowanie przeciwna. Za to na pewno moralnie popierała dwie wyprawy stronników Leszczyńskiego. Jedną, luty 1711 roku, Potockiego z południa na Ukrainę i drugą, Śmigielskiego, czerwiec 1711 roku, z północnego zachodu na Toruń. Obie zresztą zakończyły się niepowodzeniem. Zgodnie z naleganiami Katarzyny, ale przede wszystkim działając w myśli życzeń Karola, w kwietniu 1711 roku Stanisław wydał manifest zapowiadający powrót do kraju. Względny spokój, jakiego leszczyńscy zeznawali w Szczecinie, został zakłócony nowymi wydarzeniami wojennymi. Po Połtawie na osłabioną Szwecję rzucili się następni wrogowie – Dończycy i Hanowerczycy, a nieco później także i Prusacy. Sytuację komplikował fakt, że Lew Północy wciąż pozostawał w Turcji, usiłując wciągnąć sułtana do walk z Rosją. Rzeczywiście wojna taka wybuchła, ale nie miała żadnego wpływu na losy Katarzyny i jej bliskich. Poprzez posłańców Karol XII nadal rządził swym krajem, domagając się od poddanych dalszych ofiar i wyrzeczeń. W rezultacie Pomorze Zachodnie stało się także polem walk. W związku z tym Stanisław postanowił przenieść się do Szwecji, a co uzyskał niezbędną zgodę przyjaciela. Wyjazd wymagał zlikwidowania dworu i odesłania do Polski większości towarzyszących osób, co zresztą nie groziło im uwięzieniem. Pozostała niewielka grupka wygnańców początkowo podążyła w październiku 1711 roku do Straslundu. W związku z toczącymi się walkami przebycie tego w gruncie rzeczy niewielkiego odcinka związane było już z niebezpieczeństwem. W listopadzie Leszczyńcy udali się w dalszą podróż, przepływając Bałtyk i lądując w Karlston. Stąd Stanisław, uzbrojony w listy Karola XII, zalecające okazanie mu wszelkiej pomocy, udał się do Sztokholmu, a po jego wyjeździe miejscowe władze, nie wiedząc co robić z niespodziewanymi przybyszami, osadziły Katarzynę z Teściową i córkami w wiosce Svaneholm. Dopiero powrót Leszczyńskiego uwolnił stamtąd wygnanki. Cała rodzina udała się wówczas do Christianstadt, gdzie rada regencyjna wyznaczyła im zakwaterowanie, przyznając jednocześnie znośne zaopatrzenie finansowe. Stanisław przebywał z żoną, matką i córkami tylko rok. Od dawna, będąc malarzem amatorem, interesującym się zwłaszcza pastelowymi miniaturami, w tym okresie mógł więcej czasu poświęcać swym zamiłowaniom artystycznym. Z roku 1712 na przykład pochodzi jego portret Karola XII, malowany z pamięci. Teoretycznie z rozkazu swego przyjaciela był jednak wówczas wielkorządcą całej Szwecji. Miał zwłaszcza prowadzić działania wojenne na Pomorzu. Jesienią 1712 roku w następstwie nowego rozporządzenia Karola XII, które nadeszło z Turcji, został wodzem wyprawy udającej się w celu odzyskania utraconych posiadłości nad ujściem Odry. W związku z tym we wrześniu 1712 roku pożegnał się z rodziną ale już w maju następnego roku dowodzone przez niego wojska skapitulowały, a sam król schronił się w Mecklenburgii. Tam go zostały nowe propozycje pokojowe Augusta. Pierwsze nadeszły jeszcze do Krystianstatu. Wettin za zrzeczenie się wszelkich pretensji do tronu polskiego i przekazanie mu oryginału abdykacji altransztackiej proponował wojewodzie poznańskiemu zwrot dóbr rodzinnych, wysokie odszkodowanie na ich odbudowę, całkowitą amnestię dla wszystkich zwolenników i przekazanie na pełną własność w dziedziczne posiadanie trzech księstw śląskich, Legnickiego, Brzeskiego i Wołowskiego, które w tym celu zostałyby nabyte od cesarza. Wiele szczegółów tych propozycji było niejasnych, jednak król na jakiekolwiek rokowania z wrogiem musiał uzyskać zgodę Karola XII i dlatego wyruszył do Turcji. Tymczasem lew północy z gościa stał się więźniem sułtana, wobec czego do spotkania przyjaciół nie doszło, choć Leszczyński dotarł do Jas i Benderu. W rezultacie Stanisław, nie osiągnąwszy celu swej wizyty, wrócił przez Węgry do Niemiec. W okresie jego nieobecności pertraktacje z Sasem zupełnie się zdezaktualizowały. Katarzyna całymi miesiącami nie miała w tym czasie o mężu żadnych wiadomości. Spośród trzech lat spędzonych w Szwecji, dwa ostatnie niewątpliwie należały do najcięższych w jej życiu – w pierwszym roku, kiedy przebywał z nią Stanisław, nie musiała się niepokoić o jego bezpieczeństwo. Mniej obawiała się zdrad małżeńskich. Była przez Szwedów lepiej traktowana jako żona teoretycznego wielkorządcy. I nawet miewała czasem drobne rozrywki w postaci wycieczek nad morze do Karlskrony lub letnich pobytów w Łotsteny nad jeziorzem Wetter. Później wszystko to uległo zmianie. W dodatku prawdziwą tragedią Katarzyny stała się choroba ukochanej Anulki która powoli zaczęła opadać z sił. Kłopoty finansowe narastały. Po wyjeździe Stanisława subsydia rządu szwedzkiego, wypłacane jego bliskim, były bardzo małe, a i one stanowiły znaczny ciężar dla kraju, krańcowo wycieńczonego długą wojną, w którym nawet najbliższe krewne Karola, jego siostra i babka, aby się utrzymać, sprzedawały klejnoty. Dlatego też ludność odnosiła się do rodziny Leszczyńskich bardzo niechętnie. W dodatku różnice wyznania zaostrzały wzajemną nierzeczliwość i zawsze głęboko wierząca Katarzyna teraz stawała się nietolerancyjną dewotką. Niechęć do otoczenia szwedzkiego była na mikroskopijnym polskim dworze tak silna, że jednemu z sekretarzy Stanisława, księdzu Józefowi Karpowi, skądinąd obdarzonemu całkowitym zaufaniem, obawiano się pokazywać ważniejsze dokumenty dotyczące Karola XII., Zresztą nie domyślano się, że wobec kogoś innego, a mianowicie sekretarza Pipera, Bibera, należało zachowywać ostrożność, gdyż był on całowicie opłacanym szpiegiem Augusta II. Nastroje pogarszał fakt, że z kraju dochodziły wiadomości o represjach Sasów wobec wielu ludzi bliskich Leszczyńskim oraz o zdradach innych dawnych przyjaciół, na przykład biskupa Teodora Potockiego. Nic więc dziwnego, że w młodości dość pogodna i zrównoważona Katarzyna była teraz coraz bardziej zgryźliwa i wybuchowa. Jedyną rozrywkę stanowiły rzadkie odwiedziny siostry Karola XII Uleryki Eleonory, która usiłowała być dla wszystkich uprzejma, a małą Marynkę, zdaje się, rzeczywiście polubiła. W takiej atmosferze szczególnie dużą radość sprawiła wiadomość o powrocie z Turcji Leszczyńskiego. W dodatku Karol XII jeszcze na Bałkanach przekazał przyjacielowi księstwo dwumostów, pozostające pod jego berłem w Unii Personalnej z Królestwem Szwedzkim. Stanisław znalazł się nad Renem już w lipcu 1714 roku i w stosunkowo krótkim czasie ściągnął do siebie swoich bliskich. W Svejbrücken leszczyńscy przebywali prawie cztery lata. W tym okresie wygnany król nieco jeszcze się liczył w rozgrywkach dyplomacji europejskiej. Lew północy wrócił wreszcie z Turcji i nadal stawiał rozpaczliwy opór atakującej go koalicji. W Sztokholmie dojrzewało jednak przeświadczenie o konieczności kapitulacji przynajmniej przed częścią przeciwników. Minister Gerz proponował, aby poddać się carowi Rosji i odstąpić mu inflanty w zamian za restytucję Leszczyńskiego na tronie polskim. Takie rozwiązanie zaspokajałoby dwa dążenia Karola – ukarania z znienawidzonego Sasa i roztaczania opieki nad wyniesionym przez siebie Stanisławem. W dodatku z kraju nadchodziły wiadomości o skierowanej przeciw Augustowi Konfederacji Tarnogrodzkiej. Wszystko to dodawało wygnańcom pewnej otuchy. Niemniej Leszczyński rozważał czasami możliwość pogodzenia się z Wetinem, czemu jednak Katarzyna była stale zdecydowanie przeciwna. Pomimo pewnych napawających optymizmem perspektyw na przyszłość, aktualna sytuacja pozostawała nadal trudna. Dochody z księstwa nie wystarczały na spłacanie długów i odsetek z wcześniej zaciągniętych pożyczek. A wierzyciele napastowali ze wszystkich stron. Dobra w kraju August II zasekwestrował. Jednak najtragiczniejszym wydarzeniem stała się śmierć 20 marca 1717 roku Anulki liczącej już 18 lat. Był to niewątpliwie wielki cios dla obojga rodziców, ale znacznie dotkliwiej odczuty przez matkę, która nieporównanie bardziej niż Marię kochała piękną i mądrą Annę. Zgon starszej córki obok opuszczenia kraju i zdrad męża wydawał się dopełniać czary nieszczęści leszczyńskiej. U królowej zaczęły coraz bardziej nasilać się dwie już wcześniej występujące cechy — zgryźliwość i bigoteria. Zrobiła się w tym okresie bardzo trudna we współżyciu, a jej stosunki z Marynką były mało serdeczne. Z mężem wykłócała się np. o fajki, które ten palił w ogromnych ilościach, co żonę bardzo drażniło. Nasiliło się poza tym umiłowanie zewnętrznych objawów kultu, ale ta ostatnia cecha zbliżała ją do Stanisława. Cała rodzina pozostawała pod ogromnym wpływem towarzyszących jej ojców jezuitów. Nadawali oni ton małemu dworowi. W związku z tym Poniatowski, dowódca garnizonów Zweibrücken, pisał w żartobliwym liście do Hetmanowej-Sieniawskiej. — Cały poranek schodzi na modlitwach. Rozpoczęliśmy dziś adwent sześcioma mszami. Poza tym wygnańcy tęsknili za krajem. Wyrazem nastrojów nostalgicznych było wzniesienie w letniej rezydencji pawilonu na podobieństwo typowego polskiego dworku. Leszczyńcy nie od razu zdali sobie sprawę, że tylko w Szwecji mają zapewnione bezpieczeństwo, gdyż ciągle obawiając się rywala, August II chciał go porwać lub zamordować, co w małym księstwie było zupełnie możliwe. O przygotowaniach do pierwszego zamachu w sierpniu 1716 roku Uprzedził Stanisława jego dworzanin, pozostający na usługach obu stron. I odtąd cała rodzina żyła w ustawicznej trwodze przed ponowną zasadzką. Na żołdzie saskim pozostawał Piper, biber, sekretarz króla przekazujący do Drezna wszystkie tajemnice swego pana. Najlepiej wypracowaną próbę porwania Sasi przygotowali 15 sierpnia 1718 roku w lesie pod Zweibrücken, jednak i ten spisek został zawczasu wykryty. Później August II chciał w celu zgładzenia pokonanego rywala wynająć słynnego awanturnika kazanowe. Czując się ustawicznie zagrożeni, a także pragnąc porzucić miejsce, gdzie stracili Annę, wygnańcy postanowili opuścić księstwo dwumostów. Szczególnie nalegała na to królowa. W związku z tym cała rodzina przeniosła się początkowo do Bergzabern, a następnie przekroczyła granicę i znalazła się w Landau, leżącym już w Alzacji a więc na ziemi francuskiej. Tam doszła ich wieść o żołnierskiej śmierci Karola XII pod murami norweskiej twierdzy Friedrich Schall. Zgon ten był dla leszczyńskich wydarzeniem podobnej wagi, co klęska pod Połtawą. Odszedł jedyny człowiek utrzymujący wygnańców na powierzchni życia politycznego. Pozbawiony tronu król stał się zupełnym bankrutem, Obecnie zainteresowanie obcych dworów Stanisławem ograniczało się prawie wyłącznie do zamachów nadal planowanych przez Augusta. W dodatku unia personalna pomiędzy Szwecją a Zweibrücken została zerwana i nowy władca księstwa poinformował Leszczyńskiego, że nie będzie mógł tam powrócić. Tron szwedzki odziedziczyła siostra Karola XII, Ulryka Eleonora. Była ona życzliwa dla wygnańców, ale panując w kraju zrujnowanym długą wojną, miała ograniczone możliwości pomocy. Na rozpaczliwy list Stanisława, błagającego proszę o litość dla nędzy, w jakiej się znajduje, nie mając z czego żyć i prześladowany przez wierzycieli, przydzieliła mu szczupłą pensję, którą po jakimś czasie jeszcze okroiła. Dlatego też opuszczony przez wszystkich monarcha apelował o pomoc także do całkiem obcych osób, m.in. do wrogiego sobie cara Piotra, bezskutecznie, i obojętnego księcia Lotaryngii, skutecznie. W sprawie miejsca pobytu zwrócił się do regenta Francji Filipa Orleańskiego, który rządził w imieniu małego Ludwika XV i poparty przez Ulrykę Eleonorę otrzymał pozwolenie osiedlenia się w Wisenburgu w Alzacji, gdzie w marcu 1719 roku zamieszkał w zameczku kupca Webera. Poza najbliższą rodziną i dwoma jezuitami towarzyszyło mu tylko trzech Polaków, w tym wierny wojewoda Tarło oraz Stanisław Meszek, noszący szumny tytuł marszałka dworu. Pozostali wrócili do kraju i tam uznali Augusta II. Regent przydzielił Katarzynie początkowo tylko jedną damę honorową, hrabinę de Linage, Później z powodzeniem ubiegało się o ten tytuł, więcej prowincjonalnych snobek. I nakazał, aby stacjonujący w Wisemburgu pułk kawalerii pełnił obowiązki gwardii honorowej Leszczyńskiego oraz Straży Bezpieczeństwa na wypadek zamachów. Te zaś nadal groziły, gdyż agenci sascy m.in. planowali otrucie króla, a zdrajca Piper dalej pełnił funkcję sekretarza. Poza tym August na drodze dyplomatycznej domagał się wydalenia rywala z granic Francji. Ale napotkał odmowę Filipa Orlańskiego, pragnącego zachować Stanisława do jakichś ewentualnych rozgrywek w przyszłości. Sytuacja finansowa rodziny była nadal bardzo zła, w związku z czym Katarzyna musiała wielokrotnie zostawiać swoje klejnoty. Wbrew królowej Stanisław próbował zawrzeć z Sasem porozumienie, w myśl którego zrzekłby się za odszkodowaniem praw do tronu. Rozpoczął także starania o odzyskanie wziętych w sekwestr dóbr własnych i żony. W tym celu wyznaczył w kraju plenipotentów, Dwóch Potockich i Jabłonowskiego, a po uregulowaniu stosunków polsko-szwedzkich uzyskał też poparcie posła Ulryki Eleonory. Wszystko to na razie nie dawało jednak wyników. Również nastroje w rodzinie nie uległy poprawie. Wspominająca zmarłą córkę, tęskniąca za krajem, niedostosowana do nowych warunków, Katarzyna była stale rozdrażniona. Jak to delikatnie określono, królowa wykazywała więcej siły charakteru niż łagodności. Jej stosunki z Marią początkowo pozostawały nadal chłodne, choć wspólnie spędzały czas zajmując się świadczeniem miłosierdzia i pobożnymi praktykami. Później jednak uległy ociepleniu. Mąż, pomimo wszystkich nieszczęść, zaczął muzykować w towarzystwie interesującej pani Andlau, z którą Katarzyna, co było u niej rzadkie, szczerze i mocno zaprzyjaźniła się, nazywając pieszczotliwie moja mała, kochana Andletka. Teściowa Rafałowa Leszczyńska opadała już z sił i brała coraz mniejszy udział w życiu rodziny. W tym małym, izolowanym społeczeństwie wciąż ogromne znaczenie mieli obaj jezuici. Jeden z nich, ojciec Radomiński... Był spowiednikiem królowej, drugi ojciec łabiszewski, jej męża i córki. Niekiedy składali małżonkom wizyty gubernator Alzacji, marszałek de Bourg oraz kardynał de Rohan ze Strasburga, ale rewizytował ich tylko Stanisław, nieraz zabierając ze sobą córkę. Wkrótce po przyjeździe do Alzacji Maria skończyła 16 lat i trzeba było zacząć myśleć o jej zamążpójściu. Przez stosunkowo krótki okres liczono na członka rodziny panującej Wilhelma Margrabiego Baden. Matka, która stale domagała się nawiązywania w celach matrymonialnych stosunków towarzyskich z książętami niemieckimi, uważała Margrabiego za doskonałą partię, natomiast ojciec początkowo oczekiwał innego, bardziej świetnego mariażu. Jednak w aktualnej sytuacji w roku 1722 akceptował nawet znacznie skromniejszą propozycję. Starającym się był wówczas markiz de Courtenvaux, wnuk słynnego ministra Louvoisa. Przeciwna była temu natomiast Katarzyna, niegodząca się wydać córki za zwykłego arystokratę. Nieoczekiwanie takie samo stanowisko zajął Paryż. Regentowi chodziło o to, żeby ręką Marii zwiększyć szanse jakiegoś francuskiego księcia krwi, który w czasie najbliższej elekcji będzie ubiegał się o polską koronę. Plany takie, o czym leszczyńscy nie wiedzieli, snuto już od dawna. Filip Orleański wytypował w charakterze ewentualnego narzeczonego księcia Ludwika Henryka de Bourbon-Condé, który w 1720 roku owdowiał. Pochodził on z rodziny od wielu lat na próżno starającej się o tron Polski. Kandydat ten został wkrótce pierwszym ministrem i faktycznym kierownikiem nawy państwowej przy młodziutkim, lecz formalnie już pełnoletnim Ludwiku XV. Gorącą zwolenniczką małżeństwa Bourbona z Leszczyńską... Poważnie projektowanego w Paryżu od roku 1722 była przyjaciółka starającego się sprytna pani de Pri. Pogłoski dochodzące z Wisenburga do Wersalu głosiły bowiem, że królewna Polska jest i nieładna i nierozgarnięta. Wysłannik księcia Konde informował na przykład jego faworytę, że ewentualna narzeczona przesiaduje cicho całe dnie z matką i babką wyszywając ornaty i zupełnie nie używa różu. Dlatego też metresa pierwszego ministra sądziła, że skoro i tak musi się ono żenić, to Maria będzie jej mniej zawadzać niż inne, bardziej wyrobione panie.